Jest 22 stycznia 2010 roku, godzina 11.51. Słuchajcie mojego audiologa Kroniki Gier. W tym odcinku chciałbym poruszyć sprawę kampanii przeciwko piractwu firmy Microsoft. Jak zapewne się orientujecie, jest to jeden z najgorętszych tematów ostatnio w polskim internecie, a w szczególności na stronach poświęconych grom komputerowym. Mówiliśmy o tym dość obficie na... Ostatnim 13 podcaście, ale tutaj chciałbym jakby przedstawić jeszcze moje własne, osobiste zdanie na, na całą sprawę. Po pierwsze, y, strona, jaką uruchomiła firma Microsoft, na tej stronie możemy przeczytać, y, jakie konsekwencje grożą nam za to, że y, nielegalnie przerobimy sobie konsolę Xbox 360, aby y, odtwarzała pirackie kopie gier. Tutaj akurat z firmą Microsoft zgadzam się w 100%. Nie warto tego robić. Szkodzimy nie tylko naszemu polskiemu rynkowi gier, ale także firmom, które istnieją na tym rynku i ładują w niego czasami dość pokaźne sumy. Jest także sekcja wideo, w której możemy pooglądać wywiady z ważnymi osobistościami w branży gier. Chciałbym skomentować dwa wpisy wideo, które udało mi się pooglądać. Pierwszy wpis jest to e, film, wywiad z panem Kubą Mirskim z Microsoftu. Bardzo mi się on nie podobał, ponieważ e, pan Kuba już na starcie e, Nazywa graczy kupujących konsole Xbox 360 złodziejami oraz ogólnie mówi, że jest to niezły syf. Jako gracz kiedyś posiadający konsolę Xbox 360 y, zostają obrażony, bardzo mi się to nie podoba, że y, firma Microsoft y, w taki sposób komunikuje się ze swoimi klientami. Drugi wpis wideo, który chciałbym skomentować, jest plik czy film przygotowany przez Krzysztofa Gonciarza z Gry Online. Ogólnie podsumuję to tak, że ten monolog miał być śmieszny, a okazał się bardzo niesmaczny, ponieważ pan Krzysztof w 90% mówi o pizzy i rzegowinach. No rzeczywiście, w fantastyczny sposób na kampanię antypiracką. Nie wiem, może niektórym może się to podobać, ale tak naprawdę nie wiem, co to w ogóle ma wspólnego z całą tą sprawą. Jeżeli firma Microsoft chciała obrazić swoich klientów oraz mówić o żygowinach, to cel został osiągnięty w 100%. Znając już pewne tło, w jaki sposób firma Microsoft komunikuje się z nami w Polsce, chciałbym przytoczyć wypowiedź pana Stefana Lampinena, kierownika marketingu Xboxa w krajach rozwijających się z 16 stycznia 2008 roku. I tutaj cytuję. Nie ustaliliśmy jeszcze ostatecznej daty. Jest to duże przedsięwzięcie, które wymaga przygotowania dużego zaplecza i potężnej infrastruktury. To trochę jak z wyjściem konsoli na polski ręk w 2006 roku. Chcieliśmy i udało się. Zdajemy sobie sprawę z tego, że teraz musimy wprowadzić tu live i z tego, że wiele osób gra przez zagraniczne konta. Chcemy wejść do Polski z usługą live. Nie mogę jednak zdradzić żadnych szczegółów w tej kwestii. Teraz jeszcze chciałbym Wam przedstawić jak pan Stefan widzi piractwo w Polsce. Nie jest to aż tak duży problem. Mówiąc o piractwie, myślimy bardziej o Rosji, Indiach, Chinach, gdzie tak naprawdę trzeba przełamać pewne granice. W Polsce piractwo działa tak samo jak w innych dojrzałych krajach europejskich. Nie jest to problem. Jeżeli nie jest to problem, to dlaczego tworzy się taką yy, akcję antypiracką? A może tak naprawdę jest to problem samą firmą Microsoft, która nie potrafi sobie poradzić ze swoją konsolą od początku jej istnienia na rynku. Liczne awarie, a ponadto problemy z zabezpieczeniami konsoli spowodowały, że jest ona tak popularna wśród hakerów i tak łatwo jest ją zmodyfikować. Sam miałem jakąś taką sytuację sprzedając konsolę Xbox 360 na aukcji na Allegro. Spotkałem się z kupcem i ten pan bez żadnego zażenowania powiedział, że on zamierza tą konsolę przerobić. Ja mu to oczywiście odradzałem, bo wiem, że to w gruncie rzeczy się nie opłaca, wszyscy na tym tracimy. Jeżeli tylko Was na to stać, to kupujcie gry w sklepach, a najlepiej jeszcze w polskich sklepach, ponieważ polski rynek w ten sposób będzie dalej się rozwijał. Wpis jest dzisiaj dłuższy, więc w tym momencie chciałbym go skończyć. Cześć, trzymajcie się.